Witam w DB Focus podcaście Dragon Ballowym, w którym poruszamy różne tematy, a koncentrujemy się głównie na jednym ze świata Dragon Ball. Dzisiaj mowa o kinówce tej pierwszej z tego uniwersum i wcale nie mam tutaj na myśli martwej strefy, a raczej coś co są premierę miał znacznie wcześniej. Proszę Państwa, dzisiaj prawdziwa klasyka film z 1986 roku. W polskiej wersji różnorako tłumaczony. Głównie występuje tytuł taki jak Legenda o Shenlongu i na naszych ziemiach pod takim oto jest znany tytułem. Głównie za sprawą fanowskich tłumaczeń i wersji lektorskich. Natomiast oryginalna wersja, a raczej ta amerykanizowana i w zachodniej świadomości utrwalona od bardzo dawna, już od lat 90 no to ma znacznie dłuższy tytuł znacznie jest nieco bardziej skomplikowana i odnosi się chyba zdecydowanie lepiej do zawartości i samej fabuły Otóż Curse of the Blood Rubies czyli klątwa, przekleństwo czerwonych rubinów no jest to w filmie, więc nie jest to taki głupi tytuł i to zaraz się o tym przekonamy fabularnie nie ma tutaj jakiś wyżyn, ale jeśli bym po tym miał jechać i to krytykować, to musiałbym krytykować samą mangę, która w gruncie rzeczy niewiele się różni. Dlaczego to niewiele się różni? Ponieważ film, o którym tutaj mówię, w gruncie rzeczy to odtworzenie fabuły z pierwszych rozdziałów mangi i dziwaczny miks tego, co było w dwóch pierwszych tomach z jakąś domieszką tego, co było później, czyli walki z Armią Czerwonej Wstęgi. Kiedy ten film miał premierę, jak już mówiłem, jest to 86. rok, to mieliśmy już ponad dwa lata, tak z hakiem ponad dwa lata, dwa i pół, prawie że trzy. Od kiedy Dragon Ball się ukazał w wersji komiksowej, kiedy autor Akira Toriyama, który się wsławił tym, że publikował bardzo gagowe Mangiem teraz poszedł bardziej w akcję i trochę tak zdaje się poważniejsze tony, no To wtedy właśnie ma miejsce premiera Aby napędzić serię, która wchodzi do telewizji Która już ma ileś tam odcinków Aby przyciągnąć nowych widzów, aby utwierdzić ten nowy tytuł Który jeszcze wtedy no, nie był tak bardzo ugruntowany Daleko mu było do tego sukcesu, który odniósł dr Slump Wówczas jeszcze Dragon Ball nie był tym, z czym go teraz kojarzymy. Tego, jakie rzesze fanów zdobyła ZK i wszystkie te późniejsze jeszcze wydarzenia względem tych, które tutaj mają miejsce, no to jeszcze jest e, kosmos e, pomiędzy rozpoznawalnością Dragon Balla wtedy na całym świecie, a teraz. A nawet w Japonii to dopiero raczkowało i te pierwsze e, tomy no nie były aż takim wielkim sukcesem. Dopiero podczas pierwszego turnieju Akcja zaczęła się rozkręcać nowe schematy działania i prezentowania fabuły i skoncentrowania się jeszcze bardziej na akcji, wtedy się to zakorzeniło i wtedy Akirator Yama dostał sygnał, że tego ludzie chcą, chociaż on bardziej wolał przygodę i gagi, to jednak akcja, akcja, akcja. I takie było parcie od wydawców i od publiki i w tę stronę wypadało pójść. No. Więc to się też działo. Ale mówię to, abyście mieli świadomość, w jakich warunkach i okolicznościach historycznych powstawał ten film. Więc jak mówię, dziwny, specyficzny miks, ponieważ Armia Czerwonej Wstęgi podczas premiery tego filmu nie miała jeszcze miejsca, a przynajmniej dopiero się zaczynała, więc... Aż tak wiele nie wiedzieliśmy, czym jest Armia Czerwonej Stęgi, natomiast tutaj mamy motywy fabularne, które by sugerowały, że Akira Turiyama jakieś dał wskazówki, albo przynajmniej te zaczyny fabuły związanej z Armią Czerwonej Wstęgi dały scenarzyście od tego filmu na tyle do myślenia, że stworzył praktycznie coś podobnego. Taki miks fuzja historii o Pilafie i Armii Czerwonej Wstęgi. Zaraz do tego przejdziemy. Przeciwnikiem jest Król Gurumes, który mieszka, podobnie jak i Pilaf niegdyś w pierwszych epizodach. Tak i on kwateruje w zamku, włada jakimiś terenami, eksploatuje je bardzo intensywnie, wydobywając tytułowe, przynajmniej w angielskiej wersji, Czerwone Rubiny które charakteryzuje jakieś przekleństwo. Nie jest to bliżej sprecyzowane, ale król, który no, uciska ludzi mieszkających na terenie, które do niego należą, który eksploatuje i niszczy ziemię, niszczy przyrodę i jest bardzo udręczoną istotą to pragnienie i ta chciwość względem tych diamentów no, sprowadziło to wszystko, na niego jakieś takie dziwne, niepohamowane łaknienie, które jednocześnie no, zamieniło go w potwora, i doprowadziło do nieustannego głodu, którego nie jest w stanie zaspokoić nawet najbardziej wykwintnymi potrawami, chociaż go tam wszyscy żywią, różne roboty, maszyny, e, e, służący, Nigdy nie jest w stanie uśmierzyć tego głodu, który go trawi od środka. Chłop coraz więcej chce mieć bogactw, jest chciwy, jest głodny i... Zmienił się w potwora, nie wiem co tak dokładnie zmieniło go w tego potwora, po prostu jest potworem obrzydliwym monstru, chociaż nawet bez tego przepoczwarzenia też chłopak nie jest zbytnio urodziwy, ale o tym się dopiero pod koniec dowiadujemy. Chłopstwu się nie podoba to, że im się pole niszczy i chcą, żeby z ziemi się wynieśli ci wszyscy z tymi buldożerami już tam... Nie kopali, nie wydobywali, dlatego też Pansy, która jest wzorowana na tej dziewczynce z Armii Czerwonej Wstęgi z tych epizodów i rozdziałów, wizualnie jest oczywiście, mówię tutaj, na niej wzorowana, ponieważ bardzo ją przypomina. Mówię tutaj o Suno, czy tam Soni, ta dziewczynka, która potem przygarniała androida numer 8. Tak ona tutaj się pojawia, pomaga ojcu, chce odnaleźć genialnego żółwia, aby ten pozbył się króla wściwego i głodnego, który zbiera smocze kule. A zbiera on te smocze kule, ponieważ ten głód, który go trafi, no, nie daje się w żaden sposób inny usunąć, więc słysząc o legendzie, o tajemniczym smoku, który spełnia życzenia, chce zebrać kule, aby za sprawą tych kul pozbyć się tego... Głodu, ponieważ inne rzeczy i próby uśmierzenia no nie skutkują, dlatego życzenie to ma załatwić sprawę. Pansy chce pozbyć się całej świty tego króla i jego samego za sprawą pomocy genialnego żółwia, dlatego poszukuje go. Mniej albo tam bardziej skutecznie po drodze napotykając ulonga. Po drodze też i inni się pojawiają, jak Goku, Bulma, jamsza, Dużo gagów, które miały miejsce w pierwszych rozdziałach mangi jest tutaj jakoś no, przeniesiona z mniejszym albo większym pożytkiem dla fabuły. Bo to jest i tak szczątkowa, ale jednak to taka esencja dwóch pierwszych tomów mangi jest tam obecna. Poza tym ta dziewczynka jest jednocześnie odpowiedniczką tej z Armii Czerwonej Wstęgi, o której to mówiłem, która z Androidem czy Cyborgiem numer 8 się zaprzyjaźniła. To poza tym jest też wersją tą filmową, która wchodzi w rolę Chichi, ponieważ jak Cici w pierwszych rozdziałach i Tomach Mangi też poszukiwała genialnego żółwia, aby on tam na jej ziemiach pomógł uporać się z pożarem Tak ta tutaj też go poszukuje Więc no takie tutaj zazębianie się i ta alternatywna rzeczywistość w kinówkach Bardzo obecna, swoją drogą zastanawiam się czy gdyby ktoś chciał zmontować te wszystkie kinówki Poprzeplatać je jakimiś tam scenami z serialu, no to żeby mu nie wyszła osobna seria I... Jakby się taką oglądało. Hm, ciekawa sprawa. Jeśli mówimy o technikaliach tej produkcji, no to jest 86 rok, trochę inne warunki i musimy to oczywiście oceniać z tej perspektywy. Jednak nawet jak na tamte lata, wygląda to nie najgorzej. Jest operowanie warstwami, jakaś tam głębia, dynamiczne kadry. Całkiem porządnie to jest zanimowane, szczególnie początek, kiedy widzimy intro. Wypada to trochę mrocznie, tajemniczo. Widać, że chyba się chłopaki skupili na pierwszych minutach. Później to bywa różnie, ale nie najgorzej. Pejzaże, tła, bardzo to pozytywnie w takim duchu lat 80. animacji japońskiej. No, na tym tle to ciekawie wypada, jak mówię, dynamiczne kadry, operowanie warstwami, chociaż nie jest to też Akira. Kiedy mówię Akira, to myślę o tej produkcji, która parę lat później powstała. Oczywiście tam rozmach i animacja jest też nieporównywalna do tego, co mamy w tym Dragon Ballu, ale liczne sceny pościgów i powietrznych bitew, zarówno to w samolotach czy różnych innych latających pojazdach, przypomina mi to bardzo mocno... Filmy Miza Jakiego, nie wiem czy wy macie podobne odczucie, ja miałem nieodparte wrażenie, że ja już gdzieś to widziałem, może w trochę skromniejszej formie ma tutaj to miejsce, ale no takie jakby inspirowane czymś od Miza Jakiego, chociaż niekoniecznie musiało być inspirowane, ale jest niewątpliwie podobne, przynajmniej w moim subiektywnym odczuciu, jak wszystko tu subiektywne co mówię oczywiście jest. Reżyserem tego filmu był pan, który reżyserował większość kinówek Dragon Ballowych Zowie się Daisuke Nishio, jeśli oczywiście jego nazwiska tutaj nie zmaściłem Swoją rękę przyłożył, jak mówię już do tego filmu, jak i wcześniej był asystentem reżysera w kinówkach, też w Klimaty mowy, czyli w Dr. Srampie Później w wielu innych kinówkach ze świata Dragon Ball Oczywiście też przez epizody się przewijał Jeśli chodzi o reżyserię serii Dragon Ball Czy tam inne seriale z Toei Animation Miały z nim do czynienia Chłop widać zasłużony Animator leciwy Jeśli oglądacie to w wersji też wideo A nie tylko skupiacie się na audio To oczywiście w tle będą różne fotografie I zdjęcia osób o których mówię Abyście się z twarzami przynajmniej opatrzyli, aby one nie były a takie anonimowe nazwiska, tylko aby było wiadomo mniej więcej o kim się mówi, bo oczywiście wszystko tutaj zawsze spływa, jeśli chodzi o chwałę i sławę i pieniądze na kierę, natomiast e, cała świta, która towarzyszy jego sukcesowi, no, jest zapomniana. Teraz się to oczywiście trochę zmienia, bo Toyotero też wiadomo kto to jest, przynajmniej z twarzy człowieka kojarzą, ale rozwinęła się kultura taka, która bada, kto animował jaką scenę, więc doznają uwagi, na którą zasługują animatorzy, no niektórzy obrywają krytykę, ale też Seju są doceniani, bo wiadomo, kto podkładał głos, ludzie wnikają głębiej, nie są tylko tacy powierzchowni. Interesuje ich ta produkcja, co się ceni i ostatnio to zauważam, Tosuki Inoue jest natomiast scenarzystą tego filmu, to jego pierwszy film ze świata Dragon Ball, a zarazem ostatni. Inni scenarzyści powtarzają się w tej czy w innej kinówce On natomiast tylko tutaj zmaścił ten scenariusz, który może się podobać albo nie Ale ciężko oczekiwać, aby coś co miało odwzorowywać pierwsze tomy no, Czymś innym było i się zmieściło w 50 minutach Chłopaka można oczywiście kojarzyć później z jakimiś scenariuszami w serii Oraz przede wszystkim z tego, że był głównym scenarzystą w serialowej animowanej wersji Dead Note czy też jest z Sentaiami, czyli serią Power Rangers, japońską oryginalną. Powiązany również tam służył jako scenarzysta wielokrotnie. Stworzył scenariusz, który, warto to odnotować, był później wzorem dla powstania fabularnego filmu Dragon Ball. Nie mam tutaj na myśli ewolucji, tylko jeden z tych no, niezbyt dobrych filmów, o których kiedyś w ciekawostkach była mowa Chyba to była tajwańska, o ile dobrze pamiętam produkcja, nie ta koreańska ta tajwańska, jak się temu dobrze przyjrzymy, no to widać, że rzeczywiście bardzo podobne schematy, między innymi, e, warto odnotować, bulma przyczyniła się do zwycięstwa. Tak samo jest w firmie, tym tajwańskim, to więc widać, że te skojarzenia nie są tutaj bezpodstawne. Zainteresowanych odsuwam do konkretnego materiału z archiwalnych ciekawostek, charakteryzuje się on... Specyficznym logo i dźwiękiem uniwersalu otworzonym przez jakiegoś drącego się dzieciaka. Kto kojarzy, ten, ten kojarzy. A kto nie, no to warto, aby do tego zajrzał. To stary materiał, ale jeszcze mam nadzieję, zdatny do oglądania. Mówiąc o technikaliach, co mnie zainteresowało. Wspominałem intro i dynamiczne sceny strzelanin w powietrzu, coś ala i tak dalej. Jeśli chodzi o to intro, takie ciekawie zanimowane, mroczne, specyficzna kreska. Jest to też w następnej kinówce obecne, jeszcze w kolejnych, w Martwej Strefie. I Częsty to był zabieg, że no, taka niewyraźna fabuła, to też się charakteryzuje niewyraźnym zarysowaniem jakichś sylwetek, planet. Te postaci, ponieważ no, chyba scenarzyści jeszcze nie ogarniali o co chodzi, jakby wam tu powiedzieć, miało to swój klimat, teraz się to pojawia rzadko, Jedyna taka scena, która mi się przypomina, która w jakiś tam sposób nawiązywała do takiego prezentowania akcji Miała miejsce chyba podczas turnieju, kiedy to był przedstawiony Frost jako bohater Gdzie tam pojawia się z różnymi e, dziećmi, czy tam obok niego jacyś bohaterowie są, są zarosowani w takiej postaci e, czarnych e, charakterów Dlatego, że no... Design nie był doprecyzowany. Później, a raczej wcześniej, było to w przypadku cyborgów, gdzie też to były jakieś tam sylwetki, tylko ciekawy motyw, takie moje skojarzenie, brakuje tego trochę w designie, z technikaliów ciąg dalszy, to odnotowanie w artefakt, mianowicie 4 na 3 to są oryginalne proporcje tego filmu, możecie go obejrzeć także w rozciągniętej wersji, gdzie jest oczywiście góra-dół przycięta i to jest to rozciągnięte I warto powiedzieć, że większość filmów ze świata Dragon Ball właśnie w 4 na 3 w takich proporcjach powstawała Dopiero one później były adaptowane w zależności od kina, w jakim były wyświetlane do kinowych proporcji, a nie do tych telewizyjnych Ciekawe jakby to było wyświetlane w Polsce, jeśli ktoś był na premierze 12 i 13 filmu, czyli na Atak Smoka i Fuzji jeśli ktoś miał okazję, bo ja bardzo chciałem być wtedy lata temu w kinie, ale nie byłem, jeśli pamiętacie jak to było wyświetlane w kinie, to dajcie znać. Aż mi się przypomniały te wiejskie, małomiejskie kina sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, gdzie się oglądało różne filmy. Głównie to były lektury, były spędy całych klas, szkół, pamiętam Park Jurajski, Ogniem i Mieczem oraz Kosmiczny Mecz. Najpóźniejszą produkcją to był wiele lat później, Karol, człowiek, który został papieżem. Ach, to było chyba na tradycyjnych, jakichś szpulowych jeszcze technologiach. Nie wiem, co oni tam teraz zrobili, pewnie zamontowali jakiś Rzutniki to jakoś cyfrowo teraz puszczają, ale kiedyś to się oglądało i no, takie to były no, projekcje, że zrywało w pewnym momencie dźwięk i jakiś tam był amatorski często lektor, no bo dzieci nie ogarniały. No, kosmiczny mecz to był daming, ale park jurajski to był problem już, żeby to zaadaptować, bo dzieci nie mogły czytać, a to była wycieczka szkolna. Ach, wtrącam tutaj poboczne tematy ale wynikłe z słusznego tutaj yy, punktu wyjścia, którym była 13 i 12 kinówka, które miały miejsce kilkanaście lat temu, premiery były w polskich kinach. Kto uczestniczył, niech da znać, bo jestem ciekawy, jakie wrażenia są i czy zapadł w pamięć. Pierwszy i ostatni raz Dragon Ball w polskim kinie, nie licząc ewolucji. O tym się ani nie mówi, ani się nie gada. Dobra, utkwiło mi w pamięci zastosowanie ataku Kamehameha przez jego pustelnika. Ciekawie zanimowane. Pojawia się to też w innych filmach, czyli w tym, który powstanie 10 lat później, który też powtarza fabułę pierwszych tomów, ale kiedy w tej wersji z 86 żółwi pustelnik atakuje łódź podwodną, która wypuściła różne ładunki, no czuć moc. I ciekawi mnie, jakie były wrażenia, kiedy ktoś to w sali kinowej oglądał. Tak samo jak sceny z podróży Goku na w chmurce były odbierane z takiej kinowej perspektywy, ale oczywiście tutaj, jeśli jest sprzężenie zwrotne i z waszej strony by ktoś opowiedział o tym, no to oczywiście nie opowie, no bo tego nie wiecie, ale przypominam, 12 i 13 film to wrażenia, oczekuję na spisanie dla potomnych, aby przypominać, że kiedyś był Dragon Ball w polskich kinach. Zmierzając ku końcowi takich subiektywnych podcastów na temat kinówek, ciężko mi stwierdzić dla kogo właściwie jest ta produkcja. Chyba dla tych, którzy nie chcą się przekonać i poświęcić więcej czasu, aby całą serię od początku do końca ku ich stracie obejrzeć. No, nie chcecie, no to nie. Chociaż z drugiej strony, czy nie jest lepszym rozwiązaniem ta Inna produkcja z 96. natomiast roku. Ha, to jest dylemat, i warto było obejrzeć wszystko, aby sobie wyrobić zdanie. Niektórym z Was, co pytali, jak podejść do Dragon Ball'a w największym skrócie, no to było takie rozwiązanie, aby sobie uzupełnić wiedzę, czy to mangowo, czy sięgając na przykład do tej produkcji, później sobie Kai obejrzeć i do Dragon Ball Super przysiąść i na bieżąco to śledzić to była odpowiedź dla tych, którzy zapytywali którzy nie mieli do czynienia jakoś wpadli w ten nurt z premierą obecnej serii czy to jest dobre rozwiązanie, nie wiem lepiej jest wszystko obejrzeć jakoś tam ta, jak i ta następna potrafią zarysować te wstępne rozdziały ale to nadal jest no, nie to. to miało być kinowe doświadczenie, krótkie dla fanów, czy też miało sprowadzić świeżych, którzy by Pozostali wtedy, w tamtych latach przy tej serii, ale jak się to przekłada, ha, czy jest to nadal e, atrakcyjny tytuł? Nie ukrywam, że gorzej mi się to oglądało niż wszystkie kinówki z serii Z, ale to w dawnych latach udało mi się obejrzeć, zarówno z Planet Manga, takie też inne, czy tam na RTL 2 się oglądało, czy w niemieckiej, czy w takiej, czy w innej wersji językowej. W Kinówki z serii Z, gdzie to były ten Nameczanin, Kuler, cyborgi inne dodatkowe broli. Z tym była styczność od najmłodszych praktycznie lat, równo z premierą WRTL-7, więc do tych filmów jakiś mam sentyment większy, ale nie mam sentymentu takiego do tej produkcji, więc trochę ją inaczej oceniam. No, może ktoś, nie wiem, oglądał w jakiś innych okolicznościach i bardziej mu się to spodobało, ale na pewno jestem w stanie wyróżnić jeden punkt, który charakteryzuje tę produkcję, nadaje mu temu filmowi indywidualny rys. Cóż jest tym indywidualnym rysem tej produkcji? To, że główny antagonista przeżywa, no spoiler, no nie wiem czy to można spoilerować, bo to jest naprawdę tak stary film, że no, mówimy raczej o opinii niż o recenzji tutaj, tejże produkcji, ale antagonista przeżył. Co więcej, Widać, że się nawrócił, że refleksję jakąś podjął i żałuje tego, co uczynił. W serii, w, mandzy, w serialu jest oczywiście ten motyw wielokrotnie powtarzany. Postaci się zmieniają, nabierają charakteru, żałują swoich dawnych uczynków. W serii, owszem, głównej, natomiast w kinówkach, o ile dobrze pamiętam, nigdy to nie miało miejsca. Wszyscy bohaterowie negatywni pojawiali się, zostali zlikwidowani i już nie powracali albo jak powrócili to znowu zostali odesłani do zaświatów natomiast tutaj gość robił źle eksploatował przyrodę był chciwy, łakomy nie liczył się z ludźmi tu się zmienia i żałuje tego co uczynił i widać próbę jakiegoś tutaj spuentowania tego filmu morałem morałów w Dragon Ballu trochę brakuje właśnie tego byłoby więcej chociaż niektórych takie banalne morały denerwują i, i nie lubią takiego łopatologicznego podejścia do historii, ale ja sobie to cenię i w moim odczuciu tym się wyróżnia właśnie ta produkcja na tle innych kinówek z lat 80., -tych, 90. -tych, krótkich, specyficznych, bardzo komercyjnych i charakteryzujących się bardzo żwawą akcją. Czy można to traktować jako jakieś alternatywne ukazanie tej rzeczywistości? Z jednej strony tak, a z drugiej nie. Jeśli są jakieś spójności na przykład względzie następnej kinówki i tej, o której tutaj mówimy, no to Niby można traktować tę, jak i następną, jako kontynuację, ale z drugiej są zgrzyty. Jednak jeśli są zgrzyty, to nie wiem, czy raczej nie spowodowane tym, że oglądałem to, czy to wersji w dubbingowej, czy napisy były na podstawie tej wersji też tłumaczone, sporządzane i różne tam nieścisłości mogły powstać. Więc w tej drugiej kinówce, o której kiedy idzie, może powiemy, bohaterowie no, sprawiają takie wrażenie, jakby miały miejsce tam wydarzenia z pierwszych dwóch tomów mangi, że... W Ozaru się zamienił Goku, natomiast no tutaj się nie zamienia, więc być może tutaj są translacyjne jakieś nieścisłości, z tego wynikają, że jako alternatywa to już e, oczekuję na wasz odzew. Co wy o tym myślicie, czy można byłoby na podstawie linii i wydarzeń e, z tych kinówek stworzyć zupełnie osobną serię, jakby się ktoś postarał i jakby chciał to logicznie poukładać. To by było na tyle. No nie ukrywam, nie jest to moja ulubiona kinówka, może czyjaś jest, ale ma to coś charakterystycznego, o czym przed chwilą mówiłem, czyli bohater, który zareflektował się pod koniec filmu. Może banalne, ale jednak jakaś puenta, jakiś morał. I tym sposobem kończymy to, co kiedyś się rozpoczęło, a nie udało mi się tego zakończyć, czyli... Przejrzenie wszystkich kinówek, może jak czas pozwoli zrobimy dość szybko tutaj te pierwsze Dragon Ballowe i mi się uda dokończyć wszystkie opinie swe subiektywne, wygłosić na temat tych następnych kinówek. A jest ich kilkanaście, więc nie wiem jak ja to zrobię. Może zbiorę po kilka w jednym, przynajmniej tam gdzie się to łączy, na przykład piątka i szóstka, no to czy to osobno omawiać, czy jednak połączyć, gdzie to jest ten sam bohater, tak samo te z Broly. czy się rozmijać na drobne, czy w większych partiach, jeśli ktoś to wysłuchał i do końca dotrwał i lubi sobie zapodać na mp3, czy na YouTubie bezpośrednio obejrzeć, no to dajcie znać, co myślicie, czy rozrabiać się, czy, czy w jakichś większych zbiorach przystąpić do opiniowania tych filmek. Na razie, to był DB Focus. Cześć.